Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, jest strażny, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 27 sierpnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 357 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami stary cygan, Michał Jerzy Jakowicz. Cześć. Czołem wszystkim, witam Szymas. Oraz Szymon Szymas czyli dominikanin na wakacjach. To ja, witam również. W ogóle cześć Dżery. Czołem. Jestem niepocieszony, że to nie ja jestem dominikaninem. Dlaczego z, z, tradycja nie została zachowana i ja nie jestem duchownym w nawiedzonym podcaście? No bo dominikanin Jerryspoft to mi tak nie brzmiało. Ojciec Jerryspoft to jest taka wieś, stała fraza już u nas, taki hermetyczny inside joke. Przykro mi, tak? no nie można mieć wszystkiego. No to spokojnie, spokojnie, wybaczam. I Nie wiem na ile to słychać w ogóle, bo w końcu to podcast, ale nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach bo nagrywamy na żywo w Poznaniu w hostelu Rosemary, żeby było zabawniej w pokoju w Stręb. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie no to być może nas jako nienawiedzony tylko konglomerat podcastowy no to być może widzieliście zdjęcia też tutaj stąd i z okolicy. I dzisiaj w tych specjalnych okolicznościach powrócimy też do tematu dla nas jakoś tam ważnego. Tak w sumie w jakiś sposób osobiście a mianowicie do serii Wydział 7. Do serii komiksowej Wydział 7 i dzisiaj chcielibyśmy omówić zeszyty specjalny pod, pod tytułem, czy z tytułem Helena oraz zeszyty 6 VI i 7. Mówię, że jest to temat troszkę taki osobisty, bo te komiksy od początku kupiły nas, tak? spodobały nam się, budziły w nas pozytywne emocje, to było też coś wyjątkowego na polskim rynku. Dostaliśmy takie, jak to mówiliśmy, troszkę polskie z archiwum X i z dobrym historyczem z fajnymi ilustracjami, z ciekawym scenariuszem, ze sprawą tygodnia, tak, ale też z jakąś tam mitologią w tle. No i jako, że uzbierały się już te kolejne trzy zeszyty, to od jakiegoś czasu planowaliśmy to nagranie, a że wiedzieliśmy, że się zobaczymy, to uznaliśmy, że to będzie dobry moment, by nadrobić zaległości. Jack, jak tam w ogóle po się wróciło do wydziału siódmego? Absolutnie bezboleśnie bardzo to jest nadal przyjemna lektura tak jak mówisz, Kupia nas ta seria w zasadzie od samego początku no i ja powiem otwarcie, od razu spoilerując swoją opinię, że nic pod tym kątem się nie zmieniło, czyli wszystkie, wszystko to co chwaliliśmy w poprzednim podcaście o wydziale siódmym, no to tutaj myślę, że można będzie powtórzyć, pewne rzeczy nawet jeszcze uwypuklić, bo wydaje mi się, że niektóre elementy całej tej serii jeszcze lepiej działają w tych zeszytach niż to w niektórych wcześniejszych bywało. No dla mnie ten powrót naprawdę to był taki powrót do domu, jak to się mówi. Czyli wiesz, dawno nie czytałem, bo w sumie odłożyłem te zeszyty na półkę, bo tak jak mówisz, no wiedziałem, że będziemy nagrywać i stwierdziłem, że wolę je mieć na świeżo. Przeleżały długo, ale jak już się zabrałem, to bardzo przyjemnie mi się je czytało. Tym bardziej, że w zasadzie i zeszyt szósty, i zeszyt siódmy to są też zeszyty takie wakacyjne w zasadzie. Nie. I no też wiesz, w tych okolicznościach przyrody, w których jesteśmy, no to pomimo tego, że nie jest już może jakoś tak upalnie jak było jeszcze kilka tygodni temu, no to zawsze to jeszcze tam dodatkowy klimat tak naprawdę przy lekturze. Mm -hmm. No, to nie było po prostu podobnie. Ja ci powiem, że wiesz, po takiej przerwie to też człowiek trochę tak zapomina te wyrażenia, nie? To tak jak początkowo się napalałem strasznie po tym naszym nagraniu, tak potem trochę wody upłynęło i człowiek tak wyluzował. Ale jak już zacząłem czytać, to no, zresztą wiesz, wyknąłem to wszystko naraz. Chociaż początkowo miałem problem, żeby się za to zabrać z braku czasu zwyczajnie ostatnio. Ale jak już usiadłem, to no, łyknąłem wszystko z przyjemnością naraz. Przypomnijmy, że za serię odpowiadają Marek Turek i Tomasz Kątny. To oni są pomysłodawcami i showrunnerami tego serialu. Oraz pokaźne grono rysowników, bo tutaj za każdy zeszyt odpowiada inny rysownik. I o szczegółach więcej za chwilę. A sam wydział 7, ten tytułowy wydział. To specjalna jednostka SB, która zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych, przy czym działa oczywiście na terenie i w czasie PRL. Dlatego te komiksy przenoszą nas troszkę w przeszłość. I my ostatnio omówiliśmy końcówkę pierwszego sezonu. Teraz ten kolejny zeszyt to jest właśnie tak zwany zeszyt specjalny Helena. I on nam daje background jednej z bohaterek, które pojawiły się w zeszycie piątym, tym domykającym bodajże sezon pierwszy. I skupia się właśnie tylko na tej jednej postaci, pokazując no, kilka tam epizodów z jej życia. I jest to też taka historia zamknięta w sumie, tak. Ostatecznie spajająca się, czego ja się do końca nie spodziewałem, gdzieś tam w połowie. A to się okazało, że na koniec mamy jak gdyby takie domknięcie ramy fabularnej i no i wszystko fajnie współgra. Czy to jest ciekawa postać i na tyle ciekawa, by właśnie poświęcić jej cały zeszyt? Czy czułeś, że to był fajny pomysł na taki zeszyt specjalny, czy może zapchaj dziura? Jak to odebrałeś? Moim zdaniem to był bardzo dobry pomysł, bo seria pokroju Wydziału Siódmego to jest coś takiego, co aż się prosi o rozszerzone uniwersum, tak najkrócej rzecz ujmując i wiesz, wiedząc, że będziemy mieli przerwę pomiędzy tymi sezonami no bo twórcy założyli sobie ewidentnie, że dany sezon będzie opowiadał też jakąś pewną zwartą, zamkniętą historię no to moim zdaniem zdecydowali się na dosyć naturalny w komiksowie ruch i zdecydowali się na taki spin-off zeszyt specjalny i no, przy tego rodzaju serii właśnie, która się skupia bardzo mocno na takiej sprawie tygodnia i gdzieś tam te, ten większy lore, te, te większe mitologie jest w tle, no to moim zdaniem to ten ruch był naturalny, logiczny i wypada bardzo dobrze. Myślę, że chętnie bym przyjął inne zeszyty specjalne. No wiem, że będzie w przyszłości ten zeszyt specjalny, który był finansowany przez Kickstartera mhm. import-export, ale on będzie na trochę innych zasadach też niż tutaj z Helena. No ja liczę, że też w przyszłości jeszcze wrócą do tematu, no bo po prostu wydaje mi się, że Patrząc tutaj z perspektywy Heleny, to po pierwszej stronie, czy nawet po stronie okładkowej, po samej okładce, no to mogłoby się wydawać, że no, to może być taka dosyć standardowa historia, no bo sama Helena no, ona nie ma jakichś takich specjalnie powiedziałbym może nietypowych, czy nietuzinkowych mocy, ale wydaje czy mi się, nie no, że... nie, ma, ostatecznie no. się okazuje, że jednak coś tam potrafi. Nie no, to, to, jest, to jest jasne, tylko wiesz, tylko tak patrząc nawet z perspektywy tego poprzedniego numeru, no to mhm. tam było zasugerowane, że to, czy ja się spodziewałem, że te moce takie mniej więcej będą, jak, jak ona je tutaj posiada. Natomiast no, moim zdaniem bardzo dobrze tutaj ten, ten scenariusz jest rozpisany pod kątem takim dwojakim, bo z jednej strony faktycznie dostajemy taką sprawę tygodnia i ten zeszyt można, myślę, zgarnąć z półki w kiosku, w jakimś empiku, czy gdziekolwiek indziej, gdzie wydział siódmy leży i się dobrze bawić, ale z drugiej strony właśnie też dostajemy i rozszerzone lore samej tej postaci i wpisanie tej historii w cały kontekst Wydziału Siódmego. No więc wiesz, jak na zeszyt specjalny, który no, miał być takim, czym, takim dodatkiem tak naprawdę no to wydaje mi się, że Helena działa na każdym froncie, na którym powinna działać, jako właśnie dobra rzecz rozszerzająca świat Wydziału Siódmego. Mm -hmm. Tak naprawdę nawet gdyby ten zeszyt nie był oznaczony jako specjalny, tylko po prostu jako szóstka, to myślę, że on też by fajnie grał. No ale rozumiem z jakich przyczyn on jest właśnie tak, a nie inaczej oznaczony. Ale to jest po prostu historia skupiona na tej jednej postaci, ale cały czas mocno spójna z całą serią. Tak? To nie jest coś, co odstaje, co zostało wyrzucone, bo nie pasuje, tylko po prostu no, Helenę specyficzną bohaterką i Tutaj właśnie działa trochę obok, więc dostała taki zaszczyt specjalny i my tutaj nie poznajemy jej genezy w znaczeniu, wiecie, jak to sobie wyobrażacie, genezę z filmów, jakieś dzieciństwo, bohatera, coś tam, co doprowadziło do czegoś, tylko mamy taki fragment jej życia, który pokazuje, jak zmienia się jej nastawienie do żałoby i do właśnie zdolności nadprzyrodzonych, powiedzmy. I właśnie to jest bardzo sympatyczna, zamknięta, opowieść pod tym kątem, y, mówiąca dużo o samej bohaterce, a dodatkowo też taka dynamiczna, przygodowa, y, w miarę ciekawa, nie? bo to też nie jest taka standardowa opowieść. Tak, Nawet jeżeli mamy no, elementy, tak. które znamy z literatury grozy chociażby y, tutaj, y, bo to jest taka właśnie horrorowa ghost story, y, to są zmiksowane z różnymi innymi rzeczami, no i właśnie wpisane też w tamte y, PRL-owskie realia i y, Daje to efekt jednak nietuzinkowy i oryginalny. Za ilustrację tutaj odpowiada. Już patrzę, Arkadiusz Klimek. Ja Ci powiem, że w ogóle to, to dotyczy już wszystkich tych trzech zeszytów. E, ja byłem trochę zły jak je oglądałem, e, pod kątem tego co teraz się dzieje w Marvelu. Thresh o Tegmontu, bo tamte Aha, komiksy tak, tak, tak. zrobiły na mnie, znaczy ten event główny, nieskończoność i to preludium do niego, e, zrobiły na mnie tak złe wrażenie od strony graficznej, że gdy zobaczyłem tutaj te trzy zeszyty, e, chociaż są wszystkie inne, nie różnią się od siebie, e, to wszystkie są lepsze. W sensie są dużo lepsze od tego e, wielkiego eventu, od t, największego tak wydawcy komiksów na świecie, więc e, brawa tutaj. Tak? Arkadiusz Klimek tworzy takie ilustracje. Teraz jak to ująć? E, teraz zapomnę, jak to się nazywa. Nie wiem, czy kojarzycie, Gry e, No to właśnie one są trochę w takim stylu, że e, one są troszkę kartunowe, ale e, mimo wszystko z takimi miękkimi krawędziami to, to są rysunki, które tak jakby trochę, tak, taką komiksową, kartunową kreskę jakby troszeczkę e, rozmyć, ale tutaj one działają bardzo dobrze, dlatego że m, mają dużo szczegółów. Tak, tak. I koloryści też odwalili tutaj kawał dobrej roboty, bo tutaj gro akcji rozgrywa się w nocy, e, czy w jakichś ciemnych pomieszczeniach na przykład. I po prostu bardzo dobrze, wydaje mi się, też tutaj na tych rysunkach działa ta zabawa kolorystyką, bo są hmm. uwypuklone te elementy, które powinny być uwypuklone, są schowane te, które nie powinny właśnie być gdzieś tam tak wprost nam prezentowane i to wypada świetnie. Mhm. I tutaj od za kolegę odpowiada Grzesiek Pawlak i mamy czasami... Pracuje całą planszę w odcieniach fioletu czy tam jakiegoś brązu, ale mimo wszystko ona wygląda, znaczy jak się przyjrzymy jej, nie? no to widzimy, że to są tam cztery odcienie powiedzmy właśnie jakiegoś fioletu. Czy zieleni, czy czegoś, ale nie czuć tego, także to jest jakaś uboga paleta, czy coś świetnie tym operuje, oczywiście, i też, bo pochwaliłeś te kolory, racja, ale te same ilustracje są super, także pod kątem tego, że tutaj mamy twist związany z wyglądem pewnej postaci, mhm, że tak. na skutek jak gdyby opętania ta postać się. Trochę też upodobnia do kogoś innego i no, ślicznie wyglądają te ilustracje, że naprawdę od razu widzisz, co się dzieje. Także łapiesz ten twist wizualnie i nikt ci nie musi mówić, że tutaj dzieje się to czy tamto, tylko rzeczywiście ta narracja graficzna wystarcza i dymki nie są do niczego potrzebne. Więc to też się chwali. I duszki też są spoko bardzo. Tak, te rzeczy tak, nie, no tu naprawdę wizualnie absolutnie nie mam nic do zarzucenia, wprost przeciwnie, tak jak powiedziałem, że niektóre elementy mam wrażenie, że jeszcze są ciągnięte w tych trzech zeszytach w górę i między innymi właśnie miałem na myśli ilustrację, bo jest naprawdę tutaj bardzo wysoki poziom we wszystkich tych trzech zeszytach. Pomimo tego, że znowu tutaj co zeszedł, to mamy zmianę rysownika, zmianę kolorysty, no to, to tutaj wszyscy odwalają bardzo dobrą robotę. Mm -hmm. To teraz przejdźmy do największej wady tego zeszytu. Wiesz co chcę powiedzieć? Mała ilość, mała ilość dodatków. Wiedziałeś, kurde. Tak, dokładnie. Bo w tych poprzednich zeszytach mieliśmy... Znaczy tutaj też mamy dodatki w postaci szkiców i takich tam małych notatek, ale one nie są stylizowane, znaczy są częściowo stylizowane, w sensie te notatki, tam jakiś wniosek, coś tam na dokumenty z PRL-u, ale to są tak świetne dodatki w tych wszystkich zeszytach, że chciałoby się tego jeszcze więcej, że autentycznie człowiek czyta tę historię i jak ją kończy, nie wiem czy też tak masz, ale ja sobie myślę, o i teraz te dodatki, tak te TEczki, dokumenty jakieś tam policyjne, etc. Te szkice tutaj są super, tak? One też, no, w sensie, można je sobie pooglądać. To nie jest tak, że spojrzałem, aha, aha, i przewróciłem tylko spędziłem trochę czasu z tymi stronami, ale chciałoby się więcej. No, to prawda, to prawda. No, ale wiesz, być może tutaj akurat to jest kwestia tego właśnie zeszytu specjalnego, gdzie być może nie chciano się za bardzo bawić w te akta dodatkowo, żeby to zostawić już jako ten element taki, czy wyznacznik tej serii głównej po prostu. Nie ma Filipa, nie ma dokumentu <grym> w fabule w sensie. Tak, tak, tak. No dobra, no to letnicy. Jesteśmy na oglopach, czy ja jestem na oglopie? Ty niekoniecznie, ale byłeś ostatnio bez dzieciaków na głowie, to można powiedzieć, że prawie jak urlo. Prawie jak urlo, dokładnie. No to przejdźmy do historii letników. W tym zeszycie powracają trzy znane nam nazwiska. Powracam major Dobrowolski, Filip Dobrowolski, Doktor Bogumiła Fischer i dominikanin Jakub Lange. Wyda, nie wydają, udają się na letnią wycieczkę do domku gdzieś tam za miasto, no ale jak się można spodziewać, chociaż ich rodziny się tego chyba do końca nie spodziewają, to nie jest do końca wyjazd prywatny, gdyż wyjeżdżają tam w sprawie służbowej, tam dochodzi do różnych zaginięć i dalej, no i nasi bohaterowie z Wydziału siódmego chcą przyjrzeć się sprawie bliżej, a ich rodziny w tym czasie mają po prostu spędzać w miarę przyjemne wakacje. To, no, jeżeli chodzi o ten numer, to to, co jest kluczowe, to to, że no, nie zostało odkręcone bardzo szybko to, co było głównym cliffhanger, cliffhangerem pierwszego sezonu czyli rozwiązanie Wydziału Siódmego bo ja czasem się obawiam kiedy wiesz dochodzi do takiego tąpnięcia w jakiejś serii no bo wszyscy wiemy jak to bywa że czasem zajmuje odkręcenie wszystkiego scenarzystom dwie, trzy strony tutaj widać, że ten drugi czasem sezon napis <laughs> tak, tak, czasem, czasem jeden dymek ale tutaj widać, że ten pomysł że Wydział Siódmy będzie działał teraz trochę tak bardziej nieformalnie inkognito, incognito, będzie tutaj pewnie takim motywem przewodnim tej serii i to było coś, co mi się bardzo spodobało. Tym bardziej, że ten element tego śledztwa takiego nieformalnego i tego, że w zasadzie oni wszyscy no, zjeżdżają się tam trochę mniej lub bardziej przypadkowo i, i decydują się na podjęcie określonych kroków, określonych działań. To było przełamane czymś, co mam wrażenie w tej serii na taką skalę pojawiło się po raz pierwszy czyli humorem bo wiesz mamy tutaj te rodziny naszych głównych bohaterów którzy tak jak wspomniałeś no nie mają pojęcia, że tak naprawdę nie przyjechali na urlop tutaj tylko są świadkami śledztwa i to naprawdę dobrze działało moim zdaniem to mnie zaskoczyło, bo wiesz do tej pory raczej ta seria była serią taką mocno na poważnie, nawet jeżeli gdzieś się tam humor wkradał, no to mam wrażenie, że to tego nie było dużo, nie? wiesz, to jakiś pojedynczy kadr, jakiś jeden żarcik. Tutaj tego jest dużo więcej i to działa. Tym ale bardziej... to nie jest komedia na cały zeszyt. Tak, tak, nie, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. ale wiesz, ale to jest taki stały, element tego zeszytu, nie, że mamy <grym> różnego rodzaju żarty związane właśnie z tym urlopem naszych bohaterów i, i to bardzo fajnie działa, tym bardziej, że sprawa też jest ciekawa, bo jest interesująca na tych dwóch poziomach w zasadzie, że mamy z jednej strony wątek no w zasadzie związany z mitologią całej serii, no bo tutaj okazuje się, że cała ta sprawa jest związana z przeszłością Wilka, czyli ostatniego z tej trójki głównych bohaterów Wydziału Siódmego który tutaj w tym zeszycie jakby formalnie się nie pojawia, natomiast właśnie dostajemy podbudowę jego przeszłości, to z jednej strony, z drugiej strony widzimy, że pewne wydarzenia z przeszłości wilka, one mają reperkusje też tu i teraz i ta sprawa działa właśnie i na jednym i na drugim poziomie czasowym i ładnie się, się spina. Nie? To jest kolejny, kolejny bardzo dobrze rozpisany, pomysłowy scenariusz, no bo wiesz, no też umówmy się, to jest pewna sztuka, żeby w zeszycie zamknąć historię, która ma wiesz początek, rozwinięcie i zakończenie i która będzie z jednej strony właśnie się wpisywała w większy kontekst, z drugiej strony, żeby działała dobrze jako taka opowieść, którą, po którą możemy sięgnąć autonomicznie. To jest niby Banał, ale tego się często nie widzi nie w takich, właśnie, gatunkowych opowieściach. Poza tym, też bardzo często, jeżeli mamy już z czymś takim do czynienia, w takich proceduralach, chociażby mamy takie romanse wewnątrz, powiedzmy, jakiejś grupy, nie wiem, śledczych, agentów, policjantów, nie wiem, medyków sądowych, etc., a niekoniecznie widzimy ich jakąś taką. Nie wiem, którą świecką, tak normalną rodzinę, a tutaj to dostajemy dodatkowo jeszcze same te rodziny też są zbudowane tak sprytnie, bym powiedział. Bo kto by się spodziewał, że na przykład żona Majora dobrowolskiego będzie taką też twardą parrą babką, albo że znowu mąż, dr Fischer. Że tak zajmie się samo po prostu taki tam, nie wiem, diabeł by mu zapukał do y, domu w środku nocy, by pewnie nie zauważył. Więc y, właśnie to buduje humor, ale też buduje lepiej y, sam Wydział Siódmy, tych bohaterów i pokazuje też y, coś, co jest daleki od humoru, pewnego rodzaju, nie wiem, dramat tych bohaterów w sensie. Taką ludzką stronę po prostu. Tak, ale też to, że oni są. Y, z tymi swoimi doświadczeniami sami zupełnie, nie? bo nie wiem, czy też uh -huh, tak miałeś, tak. ale do mnie dotarło tak, że e, to nie jest tak, że właśnie oni się tam romansują między sobą, tak, że mamy jakieś parowanie tutaj ich, tylko oni mają rodzinę, która w ogóle nie zna tego świata, w którym oni pracują, nie zna tych zjawisk, znaczy e, zna, w sensie nie zna, nie wierzy w to. Tak? E, I. Nawet jak oni doświadczą czegoś traumatycznego, to to nie jest nie wiem, nawet jak powrót z wojny czy coś. Oni nie mogą się tym podzielić zupełnie, bo nikt im w to nie uwierzy, rodzina się popuka w głowę albo nie wiem, ich za wagiatów i tyle. Więc to też jest nowa, ciekawa rzecz w tej, w tej historii. A sam wątek nadprzyrodzony tutaj jest mega kreatywny, bo poznajemy istoty z takiej naszej bardziej słowiańskiej mitologii, raczej nie bardziej, po prostu z mitologii słowiańskiej i różne takie stworki, których ja się tutaj nie spodziewałem, bo część z nich w ogóle mm -hmm. jest urocza, część z nich jest przerażająca, część z nich działa w taki naprawdę cwany, sprytny sposób i też jest, też jest sztuka napisać taką właśnie słowiańską, bardzo horrorową historię, która będzie na tylu poziomach zaskakiwać i za granicą to na pewno będzie ciekawe, nie? ale nawet nas tutaj, czytelników z Polski, wow, po prostu. Do tego też nie wiem, czy pamiętacie z omówienia pierwszego sezonu, ale Lange, Fischer, Dobrowolsko są różne charaktery. I to też ta chemia między nimi czyni różne sceny dużo ciekawszymi, ale nawet te wydarzenia z tła, jak na przykład wizyta u jakiegoś tam księdza, proboszcza z okolicznej parafii, nawet tego typu małe scenki, które niby są nieistotne dla większej fabuły, one też sprawiają, że mam banana na ustach i czuję, że tutaj twórcy mają flow, fajne pomysły, ciekawie kryją ten świat i bohaterów. No, to, to wiesz, to jest, a propos tego proboszcza, to też jest właśnie ten taki element komediowy, o którym ja mówiłem, ale tak pomysłowo wpleciony w to wszystko. No to jest dobrze skonstruowana pod kątem i fabularnym, i takim emocjonalnym grania na, na różnych akcentach historia też z bardzo dobrym zakończeniem. Jedyny problem, jaki troszeczkę ja mam z całą tą opowieścią, to jest w sumie to, o czym wspomniałem, czyli ta kwestia tej przeszłości Wilka, bo ja ci powiem, że próbowałem przeszperać te wcześniejsze zeszyty, no bo ewidentnie tutaj dostałem sugestie, że oni przyjechali tutaj za tą przeszłością tego bohatera. Tak jakby wiedzieli, że, że po prostu on coś tutaj przeżył, że coś się wydarzyło, ale też jakby wiedzieli co. W tym sensie wiesz, nie do końca y, y, znali przebieg wydarzeń, nie, nie, nie wiedzieli y, jak do tego doszło, ale no, wprost tutaj jakby pokazują nam dowody, y, które sugerują, że nie mieli świadomość pewnych rzeczy wcześniej. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że y, t, ta, ta sugestia tak pada i ona po prostu jest tak, wiesz, w dorozumieniu, że oni wiedzieli o tym wcześniej, ale wcześniej na zasadzie przed wyjazdem, no, bo widać, że ta sprawa jest przygotowana, ten wyjazd jest przygotowany. Czy tutaj faktycznie była taka sugestia we wcześniejszych zeszytach, bo ja takiej się nie doszukałem na szybko. I wiesz, i próbowałem. Ale wiesz, oni dostają dużo informacji na miejscu, nie? W sensie. Tak, tak, tak. Oni no... wiedzą, że w tych okolicach coś się działo, ale. Ale wiesz, ale mamy kwestię tego zdjęcia, mamy tego, co jest na tym zdjęciu, sama wiedza tego, że wilk był w to zamieszany i ja to odebrałem tak jako sugestię tego, że wilk coś zrobił, jakby wiesz, w tych wcześniejszych zeszytach co jakby ich w ogóle doprowadziło do yy, natrop całej tej sprawy, nie? Mhm. Że, że, że jest w ogóle jakaś jego przeszłość i yy, to jak został zrekrutowany, bo się cofnąłem do Ale pierwszego wiesz, zeszytu może i to może dobrze wcześniej. problemem jest to, że właśnie on nie ma przeszłości w papieru nie, oni no, po prostu chcą no, się dowiedzieć. Nie, nie, jest. wiesz, ja dlatego mówię, ja nie chcę tego jakby krytykować, bo to nie jest jakby wielki problem mhm. tym bardziej, że wiesz, mamy konstrukcję teraz mamy tę trójkę, w kolejnym zesiecie mamy wilka, zakładam, że to się zaraz połączy i, i cały ten wątek wróci e, natomiast po prostu tu miałem taki lek Jaki dysonans, jakby znając paradoksalnie wiesz, te wcześniejsze zeszyty, że miałem poczucie, jakby te postaci rozmawiały o czymś, co było jakby fizycznie w serii, a czego ja nie pamiętam, nie? Mhm. I teraz nie wiem, czy ja, ja nie pamiętam, czy tego po prostu tam nie było, a to są takie rzeczy, które mówię, no, e, tutaj są nam serwowane jako ta, taka rzecz, która się, wiesz, pomiędzy sezonami wydarzyła, nie, po prostu, <śmiech> że, że, wiesz, że oni na coś tam trafili i teraz e, drążą e, temat, nie, ale to, to, to, to, mówię, to absolutnie nie jest to wada, tylko, tylko taki z mojej strony drobny Uwaga się. na marginesie. Dobrze. Dobie. Mówiliśmy o dodatkach, w Helenie nie było ich za dużo, tutaj no, to są krótkie zeszyty, więc chciałoby się zawsze więcej, ale tutaj już dostajemy ich no, te ile 5 stron? stron i to są w ogóle bardzo fajne dodatki, bo abstrahując od tego, że znowu mamy jakieś wydruki dokumentów i niektóre są po prostu wypisane jeszcze Yy, czymś to wygląda właśnie jak jakiś stary mazak i naprawdę to wygląda jakby to był oryginał taki absolutny yy, sprzed tam kilkudziesięciu lat do tego w ogóle tu widzimy jakiś szkic taki wklejony już gdzieś post mhm. faktu, ale widzimy też w tle te dokumenty, widzimy zdjęcia czy skany właśnie rysunków, szkiców, jakiś storyboardów i tak dalej, masa takich różnych drobnych rzeczy w ramach jednego kolażu mamy też stronę z tajnych, ściśle tajnych akt Wydziału 7 poświęconą pewnemu uroczemu stworku. Storkowi, przepraszam, którego poznajemy w tym zeszycie. I mamy nawet, jak gdyby, rozgryzowany komiks, na, w sensie jeszcze bez kolorów. Czy znaczy, to są szkice? To są szkice w sumie, nie? Chyba. Uh -huh. nie to nie pewien? Rozłożone, właśnie, wszystkie kartki na podłodze i na nich jeszcze kociaka. No, i na początku też mamy w sumie zdjęcie. To jest, wydaje mi się, nową. Jeżeli dobrze pamiętam, to, to raczej tak jak w Helenie, mamy na otwarciu, na stronie tytułowej zeszytu, był raczej rysunek. Tutaj mamy zdjęcie patyków, które się będą kojarzyć pewnie ze Styx Wagnera albo z Blair Witch Project, albo z czymś takim. I też pojawiają się w fabule. I pojawiają się w fabule, i to robi świetny klimat, naprawdę. Mm -hmm. Bardzo taki, w sumie niewielka rzecz, ale świetny pomysł. Mm -hmm. Ilustracje, tym razem odpowiada za nie Krzysiek, Krzysiek tak? Krzysztof tak? Owedyk. One są jeszcze bardziej kartonowe do pewnego stopnia i trochę takie bardziej umowne. Troszkę mniej realistyczne, troszkę bardziej umowne, ale nadal są świetne. I do tego tutaj mamy, to jest też letnice, więc mamy kilka takich ujęć e, gdzieś tam za dnia przy słoneczku, jakieś piękne tereny zielone, błękitna woda, e, czy zachód słońca nad jeziorem. Ale mamy też właśnie akcje już potem po zmroku, gdzie po prostu w lesie czają się e, różne stworzenia. Widzimy po prostu świecące oczka e, z tym, na tak tak tworzyłem, bo tak kartujemy jeszcze to zaszyty na jednym kadrze i powiem Ci, że ja dopiero teraz zobaczyłem ile tu jest stworzeń w ogóle mm -hmm. na tym rysunku. To... No, no, to jest świetny patent. Tak, więc też dbałość o szczegóły... No, nie. Te rysunki one mogą się kojarzyć niektórym z takim starszym komiksem starszym, ale nie z lat 60-tych tylko jak ja przypomnę sobie niektóre polskie komiksy tam z lat 90 na przykład to trochę mi się ta kreska tak kojarzy ale to są pozytywne skojarzenia I, i to dobrze po prostu wypada, naprawdę No ja powiedziałem przy Helenie, wszystkie trzy zeszyty mają świetne ilustracje, ten nie odstaje Coś więcej to dopowiem jeszcze przy okazji kolejnego zeszytu, jeżeli chodzi właśnie o warstwę wizualną. Mhm, dobra. No to przechodzimy do ostatniego na dzisiaj, ale na szczęście nie ostatniego w ogóle zeszytu. Siódmego pościg na E81. I to jest opowieść skupiona właśnie na Wilku, na poroczniku Szymonie Wilku, który teraz pracuje w drogówce. I zmaga się aktualnie, właśnie nie. Aktualnie to on chce wyjechać też na drobny, niewielki urlop, ale okazuje się, że w okolicy zjawia się czarna wołka. <grywka> I tutaj ja się śmieję, bo my omawialiśmy w nawiedzonym podcaście niedawno świat grozy od starytela i tam też mieliśmy opowieść o czarnej wołce, która była fatalna. Yy, była koszmarna po prostu. A tutaj bierzemy ten chciałem powiedzieć stary jak świat, no to by była przesada, ale taki już stary, ograny motyw, miejską legendę, dodatkowo właśnie z PRL-u, tak, mi ją te przecież też kojarzymy jak właśnie czarną wołgę, a nie, nie wiem, czarną No my widzieliśmy poniekąd powstanie tej legendy w poprzednim zeszycie, nie, pamiętasz? Mm -hmm. Gdzie to był taki żart na koniec, jako puenta jednego z zeszytów, nie? Mm -hmm. I to rzeczywiście ten prosty motyw dał nam zeszyt, który jest strasznie dynamiczny, jak już zaczyna się tutaj dziać akcja dochodzi do konfrontacji z czarną wołgą, to y, dzieje się dużo i ostro i mamy trochę myszynym pasy z Tomem Cruzem, w sensie, jeżeli chodzi o y, poziom akcji sensacji. Ale od początku, jak naprawdę, ten zespół jest mega ciekawy, bo prowadzi akcje równolegle. Z jednej strony obserwujemy ostatnie godziny na służbie i początek właśnie tego urlopu Szymona Wilka, a z drugiej strony obserwujemy czarną wołgę i dziewczynkę, która nią jeździ. No i co powiesz, nie? My spodziewałeś się czegoś takiego po tym właśnie początku? Zobaczyłeś ten samochód. Absolutnie się nie spodziewałem i w zasadzie to w ogóle nie wiedziałem czego się spodziewać, no bo y, zaskoczyło mnie, że tutaj mamy dla odmiany tylko Wilka, właśnie jako postać, tak jak tam mieliśmy trójkę. No i ten początek jest taki powiedziałbym niepokojący. No bo wiesz, jednak dziewczynka, która jeszcze cały czas mówi do, do siebie i mówi to, co mówi, no, co sugeruje, że przeżyła traumę wsiadająca do tego czarnego samochodu, no to jest coś takiego mrożącego lekko krew w żyłach, a już mocno mrozi krew w żyłach już na następnej stronie, no bo tam widzimy później to, czym ona się zajmuje od razu, nie? Na, tak, na dzień dobry. karmi czarną wołgę i to... Dosłownie. Tak. tak. I, I to jest naprawdę mocna rzecz i y, kiedy wchodzi ta część taka obyczajowa, ja bym powiedział, kiedy poznajemy wilka, y, jego partnerkę, y, te, całe, te całe te kwestie związane z tym ich wyjazdem, no to ja, y, no oczywiście do Myślałem się, że pewnie nawet no, tak jak okładka nam sugeruje, że dojdzie do, do przecięcia tych dwóch wątków, ale i tak mnie to zaskoczyło tym, jak w sumie mocny jest ten komiks i ci powiem, że wizualnie i pod kątem spłętowania całego tego pomysłu z Czarną wogą, to dla mnie to jest petarda. Ja no nie wiem, czy to nie jest najlepsze, a na pewno jeden z najlepszych zeszytów całej serii, bo tutaj i w zasadzie to od razu do, do scenariusza muszę to dopowiedzieć, za rysunki odpowiada tutaj Grzegorz Kaczmarczyk. I te rysunki są skrajnie inne od tego, co dostaliśmy w tych dwóch wcześniejszych zeszytach. One są takie momentami wręcz trochę jak jak nie wiem takie fotorealistyczne, i z nałożonymi mhm, kolorami, ale jeszcze takie cyfrowe, tak, tak, tak, o, do, tak. Tu, ale jednocześnie y, to one są trochę wyplane z kolorów, dodatkowo. Mamy takie trochę bledsze, też spłaszczone trochę te kolory, poza niektórymi kadrami, gdzie one znowu są na odwrót, trochę właśnie wyolbrzymione, ale wszystko jest idealnie oddaje klimat danego kadru, bo gdy przechodzimy już do horroru, to to jest mocny horror cielesny nawet i do tego trafiamy znaczy nie chcę tego interpretować czy spoilować, ale w którymś momencie bohater znajduje się w czymś, co jest kadrem rodem z piekła po prostu. I tam proste ilustracje, ale sprawiają, że naprawdę my czujemy obrzydzenie, czujemy coś oślizgłego, okropnego, doszczętu złego. I ten horror cielesny został oddany no doskonale wręcz. Tak? To jest taki przykład, że naprawdę można, tak? a do tego jeszcze ten horror cielesny jest zmiksowany to są takie strasznie czerwone kadry z takimi mrocznymi horrorowymi kadrami pokazującymi noc w różnych odcieniach błękitu, znaczy w sensie wszystko jest rozrysowane błękitami i to świetnie współgra, tak? ta czerwień z tym błękitem jako kontrast dla siebie nawzajem ja Ci powiem, że się nie spodziewałem takiej eskalacji w ogóle. nie? Mhm, że tak. Jak zobaczyłem, oczywiście miałem konkretne skojarzenia tak, z tą Urban Legend, ale nie spodziewałem się, że to zostanie rozegrane tak kreatywnie, tak ostro, z takim pazurem. I to, co też jest super, że udało się to rzeczywiście domknąć tutaj. Nie? Że nagle po prostu świat staje na głowie, lecą głowy nomen omen, tak? trafiamy do tego w to, to okropne miejsce, yy, mamy tę konfrontację i potem jeszcze do tego, jak gdyby tę mitologię świata. Znowu wracamy do historii bardziej bohatera na moment. No, Perełka ja wiesz, no, tak tutaj, tutaj to jest naprawdę zeszyt kompletny. No, wznieśli się panowie, cała ekipa na, na wyżyny, bo właśnie to, co powiedziałaś i od strony scenariuszowej, bo ten zeszyt też jest taki powiedziałbym o, i od początku tak jak no, sygnalizowaliśmy taki w sumie dosyć nieprzyjemny i pełen napięcia mhm. e, i on jest taki do końca, bo w zasadzie tutaj ta puenta tego zeszytu ona jest bardzo niewesoła i na poziomie tym, te, tych wątków osobistych poszczególnych postaci i na poziomie tego wątku m, mitologii całej serii m, i m, to jak jest spuentowana cała ta historia m, m, legendarna czy, czy tego, tej miejskiej legendy m, też to w sumie jest bardzo nieprzyjemne ten horror jest rewelacyjny, naprawdę to ja y, dawno nie widziałem y, tak y, kapitalnie zrobionego horroru Clive y, Barker przedstawia tak, tak, tak. Clive Barker <gry> przedstawia do, dokładnie, albo jakiś Cronenberg no to jest absolutna rewelacja tym bardziej, że wiesz że to jest medium wizualne a my wielokrotnie o tym przecież mówimy że horror w komiksie no jest trudno zrobić tak, żeby on zadziałał bo jednak, nie wiem, książka ma swoje przewagi w postaci tego, że można pracować i bawić się wyobraźnią, film ma swoje przewagi no bo można się bawić i, i stroną wizualną i przede wszystkim dźwiękiem na przykład w jakichś tam jumpscarach. na no, komiks, gdzie jednak my widzimy każdorazowo kolejny kadr no to jednak powoduje to, że jest trudno czytelnika zaskoczyć a ale tutaj, się da, ale się da. Tak, tak, a tutaj twórcy pokazują, że można to zrobić e, no rewelacyjny zeszyk naprawdę i od strony narracji, od strony konstrukcji nie? poszczególnych yy, stron on też się bardzo mocno wyróżnia. Bo mamy ciekawe naprawdę zestawienia tych kadrów. Takie... No, mamy w zasadzie rozkładówkę na środku, nie? Przecież, e, tak, w zasadzie e, środek komiksu no to, to jest taka, taki kadr jak no, z rozkładówki, nie? Mm -hmm. no, dokładnie. I on znowu tak, tak, tak to... bardzo trochę wygląda jak z jakiegoś anime, że nie anime z mangi, nie? Tak tak tak, tak, tak, tak. Ale to wszystko są bardzo pozytywne wyrażenia, tak? Że rzeczywiście i w ogóle to, jak to się wyróżnia, nie? że kolejny zeszyt, inny trochę styl, doskonale dopasowany i zadbane, te poszczególne kadry są wystarczająco, dużo detali, tła są też ładnie zrobione, ciężko tu coś temu zarzucić i naprawdę oby ten projekt trwał jeszcze przez 10 lat, nie wiem, żeby powstał jakiś omnibusy z tego, bo yy, no fajnie będzie to, w fajnie by było mieć, nie? to też kiedyś taki takiej twardej jakieś... No, no, no Pytanie jakie plany e ekipa ma, bo wiemy, że e został ufundowany ten komiks na zachodzie i ukaże się właśnie Wydanie zbiorcze wydziału siódmego po angielsku. Natomiast no, póki co u nas tych planów nie ma, i szczerze mówiąc, to ja bym się raczej zdziwił, gdyby były. Znaczy, wie... no w tym momencie bez sensu, jak są zaszyty, no bo trzeba sprzedawać zaszyty i kupować te zaszyty. I kupujcie te zaszyty, bo one kosztują grosze. W sensie tak, tak. jedno piwo mniej, kochani, a kupcie sobie wydział siódmy. No dokładnie tak, i wiesz, i wydaje mi się, że to by trochę mogło skanibalizować No teraz serię, tak, nie? ale mówię, za ileś tam lat, nie jakby dało tak, radę, no, to. No... A w sumie jest na to szansa. Naprawdę trzymamy mega kciuki za kontynuację tej serii. I w sensie nie wiem, nawet jak się trafia w słabszy zeszyt, bo może tak gdzieś kiedyś. No to jako całość to, to na razie trzyma tak wysoki poziom, że szapoba i. Tak, no i wiemy, że już kolejny zeszyt jest w zasadzie gotowy i na horyzoncie. Na tak, zeszyt ósmy, czyli kły i pazury. No i będziemy już bliżej niż dalej wielkiego finału, no a ja jestem bardzo ciekaw, gdzie nas to dalej doprowadzi, no bo tutaj też mamy w zasadzie mocne zakończenie tego zeszytu, tak jak powiedziałem, dosyć zaskakujące na kilku poziomach, no jestem bardzo ciekaw, jak tutaj się to akcja potoczy, jak scenarzysta sobie z tym poradzi. Znaczy, wiesz, ja tu widzę taką świadomość i właśnie te zeszyty są przemyślane. Tak? To się pojawia może i rzadko, relatywnie, w sensie dla czytelnika, także tak czekamy na te kolejne zeszyty, yy, ale warto czekać, tak, w sensie jak już dostajemy to w swoje ręce i siadamy do lektury, to w sensie naprawdę poza tym, że chciałoby się jeszcze więcej stron i dodatków i tak dalej, to, to nie ma dla mnie żadnych wad na razie. Świetna rozrywka, tak i, yy, i taki produkt naprawdę eksportowy, coś, czym można się pochwalić, pokazać znajomym właśnie i w Polsce, i za granicą, patrz jakie fajne komiksy, jakie ciekawe historie. No dokładnie. I jeszcze wiesz, nie, nie wspominaliśmy o okładkach, a, a o okładkach zawsze trzeba mówić, bo przecież Wydział Siódmy cały czas regularnie wydaje nam zeszyty w wariantach tych podstawowych i specjalnych, limitowanych. I blank jeden był, nie? Tak, chyba? tak. I no, te, te okładki są kapitalne. I te alternatywne, i te podstawowe, no naprawdę rewelacyjna seria pod tym kątem i to też nawet ostatnio ty nawiązałeś na początku, to ja na końcu naszej rozmowy nawiążę też do, do Marvela, że no, coraz częściej widać, że na zachodzie właśnie to pójście w trady jednak odbija się na jakości, nie? że właśnie te okładki no, nie robią takiego wrażenia bardzo często, no bo po prostu no, mniej się przykłada do nich wagę. Raz, że czasem tych wariantów jest milion pięćset, więc no... Wychodzą z założenia pewnie, że każdy sobie coś tam wybierze, co mu pasuje, a z drugiej strony jak już idzie w trade, no to tam to, to pewnie nie ma aż takiego większego znaczenia, bo, bo jednak sprzedaż w trade'ach innymi prawami się rządzi, no a tutaj mamy zawsze te okładki no dopieszczone, mhm. kapitalne sprawy. A jeszcze jak o tym mówisz o zachodzie, to znaczy ja nie zbiegam za bardzo tych zesztów angielskich, nie? No bo jednak... W Polsce tyle tego wychodzi, że raczej wspieram polskich wydawców w tej materii, ale czasami coś tam jednak ściągnę i czasami po prostu nie wiem przeglądam tak z ciekawości i potem na koniec stwierdzam, że dobra, nie, szkoda kasy, tak odpuść, ale gdzieś tam przeglądam, zwłaszcza też te serie horrorowe, nie? bo w nich tam staram się może nie wszystko czytam, ale przynajmniej wiedzieć co wychodzi. I powiem Ci, że o ile te horrorowe często mają w sumie nawet spoko okładki, to mimo wszystko mam wrażenie, że trochę na jedno kopyto, nie? Że No tak, no są takie bardziej po, generyczne, że się tak wyrażę. Tak, że nawet jeżeli one ogólne są fajne, yy, zwłaszcza jak porównasz po prostu z Disney czy z Marvelem, gdzie tam to jest robione na kolanie coraz częściej. Yy, tak tam to gra, ale mimo wszystko, jak dopatrzysz na całą serię, nie, no to wiesz, nie wiem, że tam ci się 7 i 12, po prostu trochę bardziej podobają, ale co, cała reszta trochę się zlewa. Tak Wydział 7 no każda grafika praktycznie to jest jak na obrazek na ścianę. Tak? Tak na Display można by kupić. muszę to ciekawe, nie? Może, może jeżeli nas słuchają, a pewnie nas słuchają ktokolwiek właśnie z ekipy odpowiedzialnej za Wydział 7, to może skontaktujcie się z Displays czy z innymi jakimiś tego typu sklepami, które sprzedają właśnie jakieś wydruki, czy właśnie te blaszane tabliczki z grafikami i może może akurat nie? coś tam na tym da się zarobić. Nie wiem, jak to wygląda od strony finansowej, ale tak podrzucam. różny pomysł. No, tym bardziej, że w sumie, jak tam były różne fanty przy okazji tego zeszytu specjalnego na Kingstarterze, no to patrząc po tym, jak ta zbiórka eksplodowała i jakim zainteresowaniem się cieszyła, no to myślę, że to też świadczy o tym, że no już udało się zbudować też określony fandom, że się tak wyrażę, całej tej serii, więc no tutaj podpisuje się pod tym, co powiedziałeś. Tak I naprawdę. oby te pierwsze zeszyty były jakoś tam dostępne, żeby ten fandom rósł też, nie? bo być tak, może tak, niektórzy tak, się tak. obudzą dopiero gdzieś tam teraz, czy jeszcze za jakiś czas. E, naprawdę wszystkim miłośnikom grozy i komiksów e, polecamy. Tak, wydział siódmy. Świetna rzecz. Dobra, to kurczę, się zgrzałem, ale tak pozytywnie widzisz zresztą, nie, że się uśmiechamy i to. E, więc e, było miło. Dzięki tak, tak. za rozmowę. Dzięki.